Sasuke, posłuchaj mnie, musisz zrezygnować! To się zaczęło od twojej walki z Orochimaru i jest coraz gorzej. Nie zmarnowali ani chwili, co? O tym właśnie marzyłem. Zostaliście wylosowani do pierwszego pojedynku, i Akado i Sasuke Uchiha. Macie jakieś pytania? Żadnych. Nie. Ten ból nie chce przejść. Czyżby klątwa sprawiała ci kłopoty? Nie używaj Sharingan. A więc wiesz już o tym. Jeśli ten znak na szyi wymknie się spod kontroli, będziesz w niebezpieczeństwie. Zdaję sobie sprawę. Powinieneś wiedzieć, że gdyby tak się stało, to wkroczę i przerwę walkę. Powodzenia. E? Przerwiesz walkę? To coś najwyraźniej reaguje na moją czakrę. Muszę z nim walczyć nie używając Sharingan, ani nawet własnego Jutsu. Jest szansa, że zabiję go śmiechem. Problem w tym że niezwykłe umiejętności Yoroyego okażą się dla ciebie zabójcze, Sasuke. Jesteście gotowi? Możemy zaczynać walkę. Co to? Moja czakra, co ty robisz? Dopiero teraz to zauważyłeś? ZAZDROŚĆ KRZACZASTYCH BRWI LWIA ZAPORA MOJA CZAKRA mi ją wykradasz? A więc w końcu się połapałeś. Tak, Sasuke. On wysysa twoją czakrę. Joroi ma wyjątkowe właściwości w opuszkach palców. Posiada zdolność absorbowania duchowej i fizycznej energii przeciwnika poprzez swoją dłoń. A kiedy już będziesz pozbawiony swojej czakry, nie pozostanie ci nic innego jak polegać wyłącznie na mocy mojego znaku. No dalej. Uwolnij tę cudowną, zakazaną moc. Uwolnij ją. To twoja jedyna szansa, żeby wyjść z tego cało. Zostaw mnie! O! A więc masz jeszcze trochę siły, tak? Całkiem nieźle, jak na królika doświadczalnego. Niewiele brakowało. Nic się nie martw, mały. To już nie potrwa długo. Prawdę tylko na tyle cię stać? Jestem zbyt wolny, żeby przed nim uciekać. Nie mam też najmniejszych szans w zwarciu. Muszę coś szybko wymyślić. Wielki Sasuke ucicha. Czy to wszystko, co umie? Dalej, Sasuke! A. Daj, Sasuke! Weź się w garść Kumalski i ty nazywasz się Ucicha? Chcesz pozwolić, żeby ten typ deptał po tobie? Dawaj, nie leń się tak, tylko weź się za niego. Wszyscy. Zaraz, już wiem. Oduczę cię odwracania się do mnie plecami! To duży błąd! I twój ostatni! Czy to jest kres ich możliwości? A gdzie on jest? jest mój ruch. Co jest? No dobra, przyznaję. Pożyczyłem sobie ten ruch. Ale od tej chwili. Wszystko jest moje. Cień tańczącego liścia. I co ty na to? Konie to ten ból staje się coraz silniejszy. siebie ucicha? Zamknij się, frajerze! Jeszcze się przekonasz! Czy to jest to? Nie! Nie pozwolę, by to przejęło nade mną kontrolę! Nic z tego! Znak klątwy się cofną. Do roboty! Nie masz ze mną szans! Kto z kim nie ma szans? Wracaj tutaj! Jeszcze z tobą nie skończyłem! Lwia Zapora! No cóż, ten ma już dość. Ogłaszam koniec pojedynku. Zwycięzcą tej rundy został Sasuke Uchiha i przechodzi do finału. Brawo, stary! Hmm. Nieźle. To dziwne, ale aż do lwiej zapory twoja technika bardzo przypominała Taijutsu Gaia. Musiałeś skopiować się swoim Sharingan wtedy, kiedy walczyłeś z Rokiem Li. Wszystko gra? <śmany> Hej, Sasuke! Wygrałeś, ale to wcale nie było fajne! A teraz wyglądasz, jakbyś to ty zebrał waty! <śmany> Idiota. Daj mi spokój, ty mały... A zresztą... Sasuke! Tak się cieszę! Nie mogę się doczekać na swoją kolej! <laughs> Rock Lee. Gdybym wtedy nie zobaczył z bliska twoich ruchów, to ten pojedynek mógłby się źle skończyć. <laughs> Jednak nie jest to technika, której chciałbym używać częściej. Niesamowite. Tylko raz zobaczył, jak ja to robię i skopiował wszystko bezbłędnie. Sharinga! Więc to jest ten twój niezwykły dar. Naprawdę jesteś kimś, Sasuke, i cały czas stajesz się coraz silniejszy. Zaczynam się prawie denerwować. Przypomina mi ciebie, Kakashi, z czasów twojej młodości. W zeszłym roku Neji Hyuga był nowicjuszem do pokonania. Dziś jest to Sasuke Uchiha. Ciekawe, kiedy dowiemy się, który jest silniejszy. Ten dzieciak ma w sobie coś. W tak młodym wieku, aż tak rozwinął Sharingan. A przecież... Nie poznaliśmy jeszcze pełni jego możliwości. Wciąż nie mogę uwierzyć. Działanie znaku zanikło, jakby Sasuke przejął nad nim kontrolę. Mm. O nie, znowu to samo? Ha! Proszę, więc tak to się dzieje. <ścoughs> Wiedziałam, że da sobie radę. <ścoughs> to mógłby być nasz koniec. Ale jestem głodny. Był niesamowity. E, to nie było nic wielkiego. Rewelacja... Sasuke ucicha. może ciebie też weźmiemy do kliniki i opatrzymy twoje obrażenia? Myślę, że to przerasta wasze możliwości. Ja się nim zajmę. Dobra, wstawaj, pójdziesz teraz ze mną. Musimy zapieczętować znak klątwy. Kwalifikacje się nie skończyły. Chcę zobaczyć, kto przejdzie do finału. Zapomnij, a, a... nawet nie próbuj protestować. Jeśli to tak zostawimy, nie wiadomo, co może się stać. I tak już pozwoliłem ci na bardzo wiele. Ruszcie, idziemy. Sasuke! Słuchaj, Sakura, może jestem nienormalny, ale nie widziałaś jakichś dziwnych znaków na szyi Sasuke podczas walki? Ech? Ech? Musisz mi obiecać, że nie powiesz Naruto o znaku. Dlaczego? On na to nic nie poradzi. A jesteśmy drużyną i nie byłoby dobrze, gdyby on się o mnie martwił. Jakie znaki? Nie widziałam. Nieważne. A zatem przejdźmy do kolejnego pojedynku. to nieudacznik? Podejdźcie, proszę, tutaj. W porządku. Jeśli jesteście gotowi, możemy zaczynać. To ten shinobi z Wioski Dźwięku. Jak będzie walczył z chorymi rękoma? że Shino poradzi sobie? Na pewno. Nie martw się tak o niego. A? Jego najmniej ze wszystkich chciałbym mieć za przeciwnika. Zawodnicy gotowi? Zaczynajcie! Cóż, Zaku, z radością popatrzę, jak sobie z nim poradzisz. Walcząc ze mną, nie zdołasz się wykurować. Odpuść sobie i wycofaj się. Heh, spokojnie. Jedną ręką mogę jeszcze trochę ruszać. To w zupełności wystarczy, żeby cię pokonać. Nie pokonałbyś mnie nawet dwoma rękami. Dobrze, zaraz będzie po wszystkim. Gotowy? Pieczętowanie klątwy. Już. Następnym razem, gdy znak się uaktywni, pieczęć powinna go opanować. Ale pamiętaj. Jutsu zapieczętowania jest jedynie tak silne jak ty. Czerpie ono moc z siły twojej woli, więc jeśli ona kiedyś osłabnie, jeśli zaczniesz k siebie wątpić, klątwa ujawni się z całą swoją mocą. Niesamowite. Zbyt zmęczony, żeby się kłócić. Jej, ależ ty wyrosłeś. Kto by pomyślał, że staniesz się na tyle silny, by wykonać jutsu zapieczętowania? To ty. Dawno cię nie widziałem, Kakashi. Orochimaru. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Ewa Kania. Dialogi Hanna Górecka. Dźwięki, montaż Jacek Gładkowski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Marcin Przybylski, January Brunow Adam Pluciński, Adam Bauman, Tomasz Błasiak, Joanna Pach i inni. Co za paskudna niespodzianka. Czyżby udało ci się wyrwać z piekła? Dlaczego? Czego chcesz od Sasuke? Nie obchodzi mnie, że jesteś jednym z legendarnych Sanninów. Nie cofnę się przed tobą, Orochimaru! Jeśli chcesz jego, najpierw musisz zabić mnie! W nas w następnym odcinku Kakashi i Orochimaru twarzą w twarz, powstrzymam cię tu i teraz!